Edukator Medialny Witajcie w testowym podcaście Edukatora Medialnego Jak zauważyło Kilka osób, przynajmniej na Facebooku, edukator medialny pojawił się w nowej szacie graficznej. Wszystko to dzięki agencji mikrokreatywnej Must Eat Brains, która przygotowała nową szatę edukatora. Wszystko to również dzięki nawiązaniu współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej, który będzie wspierał merytorycznie, ale nie tylko prowadzenie edukatora medialnego, Blok Forum. Jutro rusza trzecia już edycja Blogforum. Miałem okazję być na poprzednich dwóch. Odnosiłem się do poprzednich wydarzeń dość sceptycznie tym razem. Mam nadzieję na delikatne zmiany, między innymi ze względu na pojawienie się panelu edukacyjno-naukowego, który poprowadzi dr Emanuel Kulczycki, na co dzień szef projektu i chyba jedyny działacz aktywny, który wystarczy za kilka, kilka aktywnych osób, warsztatu badacza komunikacji. Pojawi się kilka znanych osób w świecie naukowym. Na pewno na widowni nie zabraknie również osób zainteresowanych edukacyjnym zastosowaniem blogów i możliwościami publikacji materiałów naukowych w blogowej formie. Edukator medialny się zmienia. Edukator medialny będzie publikował wpisy częściej, lepiej, na wyższym poziomie. Mam nadzieję, że pojawią się również wywiady z ciekawymi osobami, a także kilka cykli tekstów na interesujące tematy. Zachęcam wszystkich do lektury. Do zobaczenia w sieci i w rzeczywistości. Edukator medialny.